Witamy w naszej cyklicznej audycji. Antywirus po tej stronie 29 listopada 2020 roku. Odcinek 52. No i zezowaty zoro jako gospodarz po drugiej stronie. Pozdrawiamy Andrzejów przy okazji. Już właśnie blisko jest do Andrzejków. Także jeszcze ostatnie podrygi, że tak powiem, wesołości. Potem to już Adwent, to już czas zastanowienia i tak dalej, najkrótsze dni, długie noce, także już nie wiem, co to ma być. Chociaż ja bym powiedział, że wydawało mi się, że jesień będzie długa. I w listopadzie sobie odpocznę, a to się okazuje, że listopad się właśnie kończy. Tak. Nagle znienacka, ja nawet się nie obejrzałem, prawda mówiąc, bo, bo mój zegarek się ostatnio zatrzymał w październiku. I sam myślałem, no tak, no to, to październik to jeszcze do świąt kawał czasu. Teraz przebudziłem przez wczoraj, że tu właśnie listopad już jest na ukończeniu. No właśnie, także ten czas jakoś pomyka zupełnie w innym tempie, niż przed laty bywało. Zapewne są tego powody. My się domyślamy i podejrzewamy, z czego to może pochodzić ta, ta cała, że tak powiem, gonitwa wydarzeń politycznych. Chociaż ostatnio się zastanawiałem zasadniczo Państwu. Powiedzieliśmy już prawie wszystko oprócz bieżących wydarzeń, które nas każdego dnia zaskakują, bo omawiamy takie sprawy długoterminowe, trendy nie tylko wielomiesięczne, ale i wieloletnie, żeby nie powiedzieć kwestie domykania pewnych epok. Także jesteśmy raczej na bieżąco. No i dzisiaj sobie możemy tutaj troszkę może pożartować, troszkę powiedzieć o innych rzeczach. Jak zwykle warto wspomnieć o pewnych zastrzeżeniach, że wszelkie działania inwestycyjne oparte na tej audycji są oczywiście na własny koszt i ryzyko. Wszystkie znaki firmowe są przynależne im właścicielom i tak dalej. Także jest oczywiście cała formułka do tego typu audycji, do publikacji wszelkiego rodzaju. My oczywiście nie rościmy sobie praw, ażeby komuś coś narzucać czy sugerować. To są wyłącznie takie materiały do przemyśleń, Ponieważ audycja jest skierowana do działkowców, ogrodników, bimbrowników, partyzantów, a także ekonomistów, analityków prognostycznych oraz ludzi normalnie myślących. W związku z tym bardzo szerokie jest to spektrum. Dzisiaj postanowiliśmy sobie tutaj wcześniej, ażeby omówić zagadnienie, jak to na jesieni. Zimowanie pelargonii i floksów. Także tutaj mam taki plan, żeby o tym powiedzieć, bo to pora roku jest odpowiednia. Więc zasadniczo są dwie szkoły, jeżeli chodzi o pelargonie. Przechowywanie w ciemności bez wody i przechowywanie w półmroku z małą ilością wody. No i żeby koty nie miały dostępu, bo jeżeli się je zamknie w takim miejscu z doniczkami, to często się załatwiają, w związku z tym rośliny tego nie lubią. I to by było w temacie tych pelargonii. A fluksje? Właśnie to jest ciekawe. Fluksje. No właśnie fluksje mi się nie podobają, więc nic nie wiem na ten temat. Uh -huh. Ale a także, mi, a o, o, o, fluxja, nazwa? Nic ta... nie powiem. Jest fluksja czy fuksja? Jak to się właściwie nazywa? Są floksy. Floks Phlox, to jest nazwa angielska. Uh -huh. To są te roślinki, które ściągają motyle natomiast one są takie w takiej formie, która akurat mnie się nie podoba, dlatego ja ich nie przechowuję i, i nic nie wiem na temat jego przechowywania. W związku z tym możemy spokojnie przejść do innych tematów. Z tego względu, że też tak się, się ostatnio zastanawiałem, żyjąc w takim natłoku informacji, gdzie posiadamy milion przepisów na grochówkę, no, trzeba jakieś warunki higieny zachować, żeby nie dać się tym informacjom zadeptać. A powiem Ci, ja dzisiaj zrobiłem śląskie danie, zrobiłem prażoki. Ty wiesz, co to prażoki? Prażoki to są takie plotki. no, prażoki to się robi na patelni z ziemniaków. No, nie o tym. No. Zgodą. To takie zrobiłem dzisiaj, żebym zrobił takie prażoki po śląsku i powiem Ci, dobre były. Dużo jest takich potraw właśnie regionalnych, które warto skosztować. Także każdy region posiada tego typu rzeczy. Kulinaria to są... Jedne z tych tematów, gdzie nam namnaża się wielka ilość i blogów, i audycji radiowych, telewizyjnych. i Myślę, że to jest coś, co ogólnie człowiekowi zagraża. Mianowicie dostęp informacji praktycznie do wszystkich, które rzutują na, na styl życia. Jeżeli jest się zbyt zarzuconym tymi informacjami, to praktycznie gubi się te główne wątki i tak też może się okazać w tematach polityczno-gospodarczych. Mianowicie, jeżeli tego jest zbyt wiele i nie potrafi się wybrać między rzeczami dobrymi a chaotycznymi, no może to poważnie zabełtać w głowie, i człowiek troszkę traci wątek, jak sobie poradzić w tym wszystkim. Z jednej strony widzę, że epoka się kończy, ponieważ ta nadprodukcja, konsumpcja i tak dalej jest dosyć skutecznie hamowana zarówno przez inflację, kryzys, tak jak też przez plany tych naszych głównych włodarzy światowo-europejskich, którzy chętnie by nam tutaj przekręcili śrubę, śrubę we wszystkich możliwych sytuacjach. No, ale to jest ta jedna z nielicznych, dobrych stron, że ten natłok informacji się po prostu będzie kończył i będziemy musieli skupić się na tym, z czego żyjemy na tych sprawach dnia codziennego, podstawowych, które Wydaje się, że na długie lata odeszły gdzieś w cień, że to wszystko jest pewne, gwarantowane, że nie stanowi to najmniejszego problemu, ażeby zapewnić sobie codzienne bytowanie. A tu się okazuje, że nie. Tak, że powoli i skutecznie dokręcają śrubę, a najbardziej drastycznie w tych krajach europejskich cieszących się największą zamożnością w sensie produktywności, czyli konkretnie w Niemczech. I tam ten zjazd jest odczuwalny, taki do tego ciśnienia kosztowego, czyli kosztu utrzymania dramatycznie wzrosły, a subiektywne poczucie tego komfortu proporcjonalnie spadło i to jest uderzające. To się stało na przestrzeni jednego tylko roku i co ciekawe, my dopiero, że tak powiem, wchodzimy w tę fazę zasadniczą. Widać zmiany nastroju społecznego bardzo poważne, idące w ślad za tym, tak jakby Ktoś przestawił wajchę i z tego poczucia dobrobytu na poczucie niedosytu, dziadostwa, prekariatu, niepewności jutra, takiego, takiego rozdygotania. Powiem ci, że to, to musi psychicznie na nich mocno w dekiel uderzać, bo my jesteśmy historycznie do tego nawykli, do tych różnych wstrząsów, więc z, z pewną szczyptą dystansu. To wszystko bierzemy, a to jakoś tam będzie, damy radę. To były powstania, wojny i tak dalej. Ale te rozleniwione społeczeństwa Zachodu, to one, one mają poważny problem psychologiczny. No, to jest szok z całą pewnością, dlatego że powiedzmy kilkadziesiąt lat dobrobytu z rozkwitem, ja bym to określił w latach, osiemdziesiątych, gdzieś dziewięćdziesiątych, no to zapewne zostawiło swój ślad i w stylu życia, i w mentalności, i w, przede wszystkim w pamięci młodego pokolenia, które no, nie jest w stanie sobie wyobrazić okresów kryzysu, kiedy wielu rzeczy brakowało, kiedy jeszcze była pamięć czasów powojennych, to przecież nikt z 30-latków takich rzeczy sobie nie jest w stanie przypomnieć. No my jesteśmy w stanie z tego powodu, że u nas ta bieda trwała znacznie dłużej, powojenna. Potem jeszcze poprawiona przez stan wojenny i przez te wszystkie okresy niedoborów socjalistycznych. No ale cóż im wyższa się spada, tym gorzej wygląda ten upadek i tym bardziej jest bolesny. Także my spadamy z niższej wysokości. Idzie dziadostwo generalnie i to się czuje już w powietrzu. Wiesz, że ci bogaci tak się uważało do tej pory Niemcy przestawiają się na nowe tory, bo oczywiście nie porzucają socjalu, ale już całkiem poważnie, już nie w sposób ten pilotażowy, ale już na, na, na twardo, już się obraduje w Bundestagu na temat tak zwanego dochodu gwarantowanego. Czyli to się u nich nazywa dochód obywatelski. Tak ładnie, demokratycznie. Tak? Czyli czy się stoi, czy się leży tam kilkaset, nie wiem jaki to jest wymiar tego. No, Oni dopiero teraz do tego doszli bodajże 600 euro miesięcznie i oni już, już mają to przygotowaną ustawę i prawdopodobnie ją przyjmą. To jest się nazywa reforma ubezpieczeń społecznych HARC 4. Chodzi o ten długoterminowych bezrobotnych. Nie? Tam było to zagwarantowane, że nawet Oczywiście tam Harc 1 Harc 2 to dla tych krótkoterminowych tam, i tam kolejne wersje dla tych, którzy nie mogą znaleźć zatrudnienia, to przecież nie puścimy ich samopas, zwłaszcza, że duża część z nich to są e, tak zwani uchodźcy, więc e, to by było niepoprawne politycznie, więc e, no szodrą ręką to rozdawano, a obecnie jest problem, bo kasa się nie domyka. Trzeba to jakoś mm, zmodernizować, czyli znaleźć więcej środków. Inaczej to nazwać, żeby to nie było bezrobotne, no to już mają rozwiązanie. Będzie przemiana te, te, te, te, tych długoterminowych dodatków dla bezrobotnych. One nie są specjalnie wysokie, ale nie pozwalają umrzeć. Na no te kilkaset euro to, no to wystarcza na niewiele, no bo koszty są... Z, to, to, Życia są wysokie, więc no, ale nie umrze z głodu. Więc i to będzie prawdopodobnie wprowadzone całkiem niedługo, czyli już od stycznia u naszego zachodniego sąsiada, że będzie dochód gwarantowany tak zwany obywatelski. Dla każdego. Oczywiście nie dla tych, co zarabiają, ale dla tych, co nie mają innych źródeł dochodu. No, po prostu przychodzą do urzędu i dostają. I to jest znak czasu, że w tę stronę zmierzamy, bo wiele krajów europejskich już przeprowadziło pilotażowe w ostatnich dwóch, trzech latach tego typu działania, lokalnie. W Szwecji właściwie wszystkie kraje nordyckie już to testowały. Były pilotaże zrobione we Francji, w Niemczech, z tego co wiem. No i mam wrażenie, że będzie to powszechne w tym dziadostwie, które nas czeka, bo, no bo w tę stronę zmierzamy. Czyli, że nie pozwolą nam umrzeć, przynajmniej w Unii Europejskiej. Ale tu powstaje pytanie, czy my w tej Unii zostaniemy, bo widzę naszego wodza naczelnego, naczelnika państwa, który chyba otworzył ostateczny front walki z Niemcami. Nie z Unią Europejską, broń Boże, tylko z Niemcami otwierając swoją kampanię wyborczą na poważnie. No i chyba wczoraj trzasnął taką rakietą, że po prostu włosy stają dęba, bo jak mawiają uczeni w piśmie, podważył podstawy układu sojuszniczego NATO, bo wprost powiedział do kamery, no, że jeżeli będą leciały ruskie rakiety, to no on nie wie, co te systemy niemieckie zrobią, bo chyba z, z ich dotychczasowych działań to chyba nie będą. <śmiech> <śmiech> Przesadnie aktywne. No, czyli, że ruskich rakiet, niemieckie systemy obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej nie będą zestrzeliwać. Taki należy wyciągnąć wniosek, co stanowi wprost podważenie podstaw Sojuszu natowskiego, który się kieruje zasadą solidarności, prawda? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To jest zasada y, symetryczna. Jeżeli to podważamy, że Niemcy nie będą y, bronić terytorium Polski przed rosyjskimi rakietami, to ja nie wiem, jaki jeszcze siarczysty policzek możemy wymierzyć i kopniak w kierunku Berlina, żeby Berlin się nie wkurzył, tak? Myślę, że wcześniej czy później nas z tej Unii, jak takie rzeczy się będą działy. Chyba, że taki jest plan, żeby jakby pomóc dwustronnie. Unia nas chce wywalić, a my chcemy wyjść. Także jest też taka intryga i jest takie domniemanie, że już wszyscy siebie mają dosyć. Nie, ale to się dzieje, to wiesz, te, te, te dotychczas delikatne pogróżki, sugestie i pisma e, dziwnej treści z tego Instytutu Strat Wojennych e, wysyłane do Niemiec, wadliwe w sensie dyplomatycznym, bo tam brakowało e, kluczowych sformułowań i załączników i tak dalej. To oczywiście nie wchodzimy w tu w szczegóły, ale ja mam pojęcie na ten temat w sensie prawnym. No i mogę z całą odpowiedzialnością potwierdzić, że te noty dyplomatyczne przez Mularczyka wy. Pichcone, one po prostu są bezpłodne. Z nich nic nie wynika w sensie prawa międzynarodowego. Specjalnie tak zostały skonstruowane na użytek proletariatu krajowego i wyborców moherowych, no, że im się wydaje, że naczelny wódz walczy o polską rację stanu i domaga się 5 bilionów odszkodowań od Niemców, a w sensie prawa międzynarodowego nic takiego jeszcze nie miało miejsca. Owszem, są wyliczenia jakieś tam na te 5 bilionów, tak? I one są w miarę realne, ale z tym się nie wiąże żadne, żaden demarsz y, dyplomatyczny stanowczego żądania. Rozumiesz, co ja mówię? Że nie wysłano listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, że żądamy tego, tego, tego, tego i tego na podstawie tego, tego i tamtego. Rozumiesz? I Niemcy na to odpowiedzieli dyplomatycznie. No, otrzymaliśmy, nasze stanowisko jest niezmienne, dziękujemy. No i to wszystko. Tak, czyli po, po prostu nie, nie skutkuje to niczym. E, pośród wyborców e, plotka poszła, że wódz stara się o, o nasze tutaj majątki, o sprawiedliwość dziejową, no, ale de facto nie ma not dyplomatycznych, nie ma żadnych działań międzynarodowych. Są, ale są niepełne, są kulawe, są ułomne. Rozumiesz, że nie rodzą To skutku. może źle się wyraziłem. Yy, czyli są, ale prowadzone w sposób taki, ażeby nie skutkowały żadnymi wyraźnymi konsekwencjami. Materialnymi, po prostu. Tak. Czyli, to, to są gesty puste, typu groźne miny Gąbrowicza. To wszystko. I to, to warto to wiedzieć, bo... Jeżeli byśmy patrzyli na to od strony moralnej, nie tylko mentalno-prawnej, no to jest zwyczajne oszustwo, ordynarne, takie na chama. To robienie ludzi w bambuko, pokazywanie starym babciom, słuchajcie, my tu prężymy muskuły i domagamy się, bo to jest słuszne, tak nam się należy. No ale nie w takiej formie, nie w ten sposób. To, to żądanie i ta należność jest nieskutecznie sformułowana. Więc doktorzy praw, którzy takie żądania, roszczenie formułują, oni są doskonale świadomi tego, co robią. Robią wodę z mózgu swoim wyznawcom. I to jest moim zdaniem moralny grzech. Jest to naganne. Tak się nie powinno robić. Tak ja uważam przynajmniej. Zostało jest... to też zauważone w prasie niemieckiej, która w coraz odważniejszy sposób mówi o utracie elektoratu, co do partii rządzącej aktualnie. No i widać, że tego typu zagrywki będą na pewno rozwijane w ramach polityki międzynarodowej, a żeby odejście od władzy bieżącej ekipy przyspieszyć lub zapewnić. No niestety, ja się tego obawiałem, ale w tę stronę to zmierza. Kampania wyborcza w przyszłym roku będzie skoncentruje się siłą rzeczy, tych właśnie działań. Będzie tak symboliczna wojenka polsko-niemiecka. Ubolewam nad tym, bo mamy potężne przed sobą problemy gospodarcze. Niemcy są wiodącą do tej pory od wielu dziesięcioleci gospodarką, tak, tak zwaną rdzeniem gospodarczym Unii Europejskiej. Jeżeli Niemcy dostaną, doznają uszczerbku, a to już się dzieje z powodu szalonych cen energii i utraty sprzedaży, porwania łańcuchów dostaw, to jest to wszystko będzie rzutowało na kondycję gospodarczą całej Unii. A my jesteśmy, dla nas Niemcy są największym partnerem handlowym. Jesteśmy ich bardzo istotnym dostawcą, bo, bo ponad 60% naszego eksportu idzie do Niemiec. I to jest nasz klient. Więc bicie w, w plecy własnego klienta, który ma problemy tak, gospodarcze, no to nie jest najlepszym rozwiązaniem na Prosperity. W tych, szczególnie w tych warunkach. Ja tu abstrahuję od, wiesz, od poczucia krzywdy, urazy i, i, i, i dawnych ran, bo oczywiście wiem, że Niemcy są nam coś winni, tak? Za drugą wojnę światową, za to dziadostwo, któreśmy przeżyli, za stratę kilku milionów obywateli. To wszystko jest oczywiste, tak? Ale niestety w Unii, jak mówimy o twardych faktach ekonomii, no to mamy obrót gospodarczy i teraz jeżeli ten nasz sąsiad przyklęknie, no to my będziemy musieli się taplać w błocie, bo nasz główny klient będzie, będzie, przestanie u nas kupować bo nie będzie miał za co, nie będzie miał w tym interesu, bo stracił potężne rynki zbytu na swoje produkty i nie będzie potrzebował naszej obsługi. To jest poważny problem gospodarczy, już nie mówię polityczny, gospodarczy. Jeżeli spojrzymy od tej strony, no to to jest najgorszy moment do wszczynania wojenki, takiej frontalnej, która racja jest najmojsza, rozumiesz? No, Niemcy mają w tym momencie więcej problemów, bo weźmy pod uwagę układy makroekonomiczne na świecie, kiedy Europa jest najbardziej obciążona tym kryzysem, kiedy Ukraina powoduje zubożenie państw europejskich ze względu na wojnę oczywiście w dużym stopniu. Kiedy utracone są łańcuchy dostaw, rynki zbytu cierpią, podaż energii zmierza powolutku do jakichś minimalnych, katastrofalnych stanów. Także to wszystko stanowi kumulację czynników, która zapewne w przyszłym roku będzie dobijać niemiecką gospodarkę znacznie. W tym momencie deklaracje podmiotów przemysłowych na poziomie 20-30% są w kierunku opuszczenia Vaterlandu na rzecz innych lokalizacji na świecie, ze względu chociażby na dostęp do energii. Także widać, że te rzeczy się nasilają. My tutaj kiedyś rozważaliśmy, my jako ekonomiści, czy prognostycy spadki rzędu 2-3% jako wielką katastrofę, a, tym, a tutaj mówimy o 20-30% na dzień dobry według tego, co jest szacowane. Czyli to jest praktycznie zawał zupełny e, o nieprzewidywalnych skutkach, bo e, jeszcze tego typu sytuacji nie było w Europie. No tak i ta, to jest depresja gospodarcza, tak to nazwijmy wprost. Depresja, która pokaże swoje brzydkie oblicze w przyszłym roku i to jest nieuniknione. Europa ma przycięte nogi do kolan z powodu y, dramatycznego i chyba zaplanowanego y, wzrostu cen y, energii, których jest importerem, a jednocześnie przecież z powodu religii globalnego ocieplenia zredukowała niemalże do zera własne wydobycie i konsumpcję własnych zasobów, które posiada jeszcze. I, no, I to jest ten drugi gwóźdź do trumny, czyli dramatycznie rosną ceny i dostępność importowanych surowców. Dostępność, bo na przykład dwie potężne magistrale na Morzu Bałtyckim zostały wysadzone w powietrze. Łącznie to jest prawie 100 Yy, tam bodajże 80-90 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, tak? Przepustowość teoretyczna tych dwóch gazociągów, tak? tak. Tego rzędu. No to, kochany, no to nie mówimy tylko o cenach, ale fizycznej dostępności nośników energii. No weźmy jeszcze tutaj yy, to, co się dzieje wokół, yy, czyli wzmacnianie yy, grupy BRICS. W znaczącym stopniu. Ostatnio Zimbabwe się tutaj deklaruje do przystąpienia. No i się okazuje, że dalsze kraje afrykańskie również chcą się integrować z brics Tutaj widać, że anglosasi zaczynają przegrywać Afrykę i to w sprinterskim tempie. No właśnie. Czyli to, to przecież nie jest ruska propaganda i ruskie onuce, które tak to kierują, bo to jest samodzielny wybór kilkunastu co najmniej państw afrykańskich. One po prostu decydują, że mają interes gdzie indziej. Tak, także widać, że ten punkt ciężkości zdecydowanie dryfuje w stronę Azji i to dalekiej, w stronę Chin. Widać, że szereg państw rozwijających się aspiruje do tej grupy, widząc, że tam kręcą się pieniądze, biznesy. Jest dostęp do energii, do surowców, do rynków zbytu. To jest olbrzymi rynek konsumencki. No Nie wiem, czy nie przekracza 4,5 miliarda konsumentów w obecnym kształcie jest o co walczyć, natomiast strefa zachodnich wpływów zaczyna się starzeć, kurczyć, obrasta takim bezwładem i niemożnością, nakłada na siebie szereg różnych procedur blokujących, a to zielone łady, a to jakieś różne emisje CO2 i tak dalej, także widać ten rozdźwięk, i to zacznie być w przyszłym roku bardzo mocnym czynnikiem porządkującym prędkość rozwoju, także nie jestem tutaj optymistą, jeżeli chodzi o Europę. Mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do rozumu i wyciągnie z tego właściwe wnioski, no ale ile straci do tej chwili, to tego nie mam pojęcia. To wystarczy spojrzeć na rachunki, bo w tym roku były bardzo mocne wzrosty cen tak? energii. Ale to, to nie jest koniec, bo się okazuje, że 1 stycznia te rachunki wzrosną z, z bata o 15%. Kolejne. Składany. Ale dlaczego? No bo przywracamy normalny VAT. Jedna Ładny zabieg. No poprzednio była tarcza, więc złagodziła troszeczkę ten taki plaster, złoty plaster na ranę przyłożono. No trochę, tam, no, bardzo duży wzrost, kilkadziesiąt procent, ale to, no, to ten, no, ten, ten to be, tarcza będzie. No i tarcza z powodu stanowiska Unii Europejskiej, która wykonuje swoje obowiązki no bo są traktaty, no VAT nie może być po prostu wzięty z sufitu, musi być, e, musi być kompatybilny z całym systemem europejskim, no to wracamy w styczniu do normalnego VAT-u, no, no i będzie ta, ta pierwsza tarcza troszeczkę obniżyła ten, ten kilkadziesiąt procent i teraz plus 15 i razem będzie 100%, no. Dokładnie tyle, ile, ile prognozowałem dwa lata temu. No. I nie ma żadnego zaskoczenia. I powiem Ci, że to nie jest koniec. Jeżeli tak jest, istotnie, no to jak to w ogóle policzyć e, i jak zrobić produkcję niektórych rzeczy, no skoro energia podążała dwu, trzykrotnie? No jak? No raczej ciężko się to bilansuje po stronie kosztów, bo e, zwykle te marże nie są aż tak gigantyczne i podwyżka cen energii, która oczywiście nie stanowi proporcjonalnego udziału w kosztach wytworzenia i tak jest jednak znacząca i jest w stanie radykalnie pogorszyć rachunek zysków i strat no i spowodować, że podmioty się najzwyczajniej zamykają. Także całe połacie gospodarki są praktycznie przeznaczone do wysuszenia do likwidacji, to też oczywiście jest związane z planami globalistów, którzy radykalnie zamierzają wpłynąć na, nas, na nasz styl życia i przydusić nas, że tak powiem, w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy, tak żeby ta turystyka, podróże, rozrywka i tak dalej, jak najmniej się przekładała na emisję CO2, na te wszystkie historie, do tego pieniądz elektroniczny, punkty społeczne, e, ślad węglowy, karty, które mają e, limitować konsumpcję. No Nie wygląda to najlepiej. Można jeszcze było dwa lata temu e, uważać, że to są mrzonki i teorie spiskowe, ale teraz już nikt, e, myślę, rozsądny nie, nie odważy się tego wetować, ponieważ po prostu wchodzi to w etap wykonawczy, kiedy te wszystkie instrumenty zaczynają być elementem życia codziennego. Oczywiście nie we wszystkich krajach od razu, bo są kraje pilotażowe, które tego typu projekty prowadzą sobie dyskretnie, a potem się okazuje, że projekt się sprawdził, wprowadzamy w następnych sąsiadujących krajach i w kolejnych. Także tego typu scenariusze są grane. I widać, że ten arsenał środków wpływania na społeczeństwo, na gospodarkę wygląda dokładnie tak, jak w najbardziej spiskowych teoriach. Nic tam się nie zmienia. Oczywiście osoby niecierpliwe mogą powiedzieć, a mówiliście, że to już miało być rok temu, a jest dopiero dziś. No cóż, na przestrzeni powiedzmy kilkudziesięciu lat ewolucji systemów społecznych, gospodarczych czy walutowych, to jest doprawdy żaden poślizg terminowy. Ja chciałem Ci jeszcze zwrócić uwagę na jedno. Oczywiście zielona energia i mniejsza konsumpcja, czy w ogóle docelowo za 10 lat zablokowanie konsumpcji tzw. paliw kopalnych w świecie rozwiniętym, to jest jakiś tam cel, strategiczny ideologów globalnego ocieplenia, którzy traktują tę całą religię jako zwyczajny wehikuł do przeprowadzenia tej reformy, żebyśmy mniej spożywali czy albo, a najlepiej w ogóle nie wypalali węgla, ropy naftowej i tak dalej. Okej, okay. to rozumiemy. Ale jakie to skutki ma społeczne i gospodarcze w Europie? Energia generalnie drożejąca horrendalnie wchodzi do gospodarki na wszystkich piętrach. Jest niezbędnym tworzywem, materiałem na wszystkich etapach produkcji w tych tak zwanych łańcuchach dostaw. Różne tam procesy mają różną liczbę tych pięter, no ale nie potrzeba specjalnej inteligencji, żeby dostrzec, że pieczenie chleba które się odbywa przy pomocy na przykład gazu ziemnego, to jest zaledwie ostatni etap spożycia energii do produkcji, bo wcześniej to przywieziono mąkę z młyna, a jeszcze wcześniej w tym młynie tę mąkę mielono przy użyciu energii, a wcześniej jeszcze użyto paliwa, żeby to przywieźć od producenta, od rolnika, farmera, tam prawda, to ziarno na przemiał, a wcześniej to jeszcze rolnik musiał ileś tam ton nawozu na hektar rozsiać, żeby to urosło, a do produkcji tych nawozów azotowych, na przykład, a nie tylko, bo są jeszcze fosforowe i całe grupy innych. Potrzeba było ileś tam ton gazu ziemnego, który stanowi główny wkład do nawozów azotowych, prawda? Rozumiemy, że tu na każdym z tych etapów wchodzi do produkcji, przerobu energia. Na wielu piętrach w tym prymitywnym produkcie pod tytułem chleb na półce, myśmy już zobaczyli ich pięć, tych etapów, tak? Na, co najmniej. I na każdym z nich trzeba napakować tam ileś energii w postaci paliwa, prądu, gazu ziemnego, tak? No to co się dzieje, jeżeli to poskładamy piętrowo? Na każdym z tych etapów dołożymy kilkadziesiąt procent wzrostu. To jest procent składany, tak? No tak, no tak. Jesteśmy w ostatnich miesiącach wytwarzania produktów na starych elementach kosztowych, czyli po nowym roku, jak to zwykle w socjalizmie, możemy się spodziewać, że podwyżki od 1 stycznia. No tak, to niestety znowu będzie, w tradycji stanie się zadość, że te wszystkie składane procenty ujawnią się w sposób lawinowy właśnie po Nowym Roku. Może niekoniecznie u wszystkich producentów jednocześnie, dlatego że jest to związane z poziomem zapasów. Także niektórzy zabezpieczyli się na dłuższy okres, inni mają te zapasy na bieżąco spożytkowywane. Byli też tacy, przecież przed laty był taki... System Just-in-Time, który polegał na tym, że dostawa surowców do produkcji odbywała się w momencie ich montowania czy wytwarzania. Także to już odeszło w niepamięć. To jest właśnie głównie w japońskiej gospodarce rozpowszechnione tak, żeby magazynów w ogóle nie było. Nie ma takiej możliwości teraz. To już nie zafunkcjonuje. Ci, którzy surowców i zapasów na przyszłość nie posiadali, po prostu w pewnym momencie wypadli z możliwości wyprodukowania, zaistnienia na rynku. Nie byli brani pod uwagę przez żadnych odbiorców, ponieważ ich oferty terminowe były absolutnie nieatrakcyjne. Ci, którzy posiadali takie surowce i takie zapasy, no to wygrywali w przedbiegach, ponieważ byli w stanie w tak zwanym rozsądnym terminie zaproponować dostawy. Mówisz o Justin Time. Tak. E, to, to Mi się skojarzył Justin Trudeau akurat. <głos> to jest inny gagatek. To jest inny tak, Gagatek. Ale przestawiamy się, rozumiem? Justin Castro można powiedzieć. Justin, Justin just in Time się skończyło, to jest pase. Teraz na topie jest Justin Trudeau. Tak. Takie są różne niespodzianki językowe. To co on tam zapodaje, trzeba uważać co tam się dzieje w Kanadzie dalekiej, bo on zaczął tańczyć na ostro od tego konwoju. I tu widać, że to wykuwa się nowa przyszłość, Tak poszczególne działania, rządu w Odtawie, no jeżą włos na głowie, jak się przyjrzeć detalom. Ale jeszcze ciekawsze są te programy, w których Kanada uczestniczy na mocy porozumienia ramowego z Światowym Forum Ekonomicznym z Davos, z panem Klausem Schwabem, który jest no, takim opiekunem, mentorem pana Justina. I Justin z drugiej strony jest chyba jednym z jego z najzdolniejszych uczniów, najbardziej ukochanych pupilów. co widać na zdjęciach. No i tym Klaus się chlubi. Zawsze Kanadę wymienia na co najmniej w pierwszej trójce, jeżeli na, nie numer jeden. Wydawałoby się kraj, kraj peryferyjny, prawda? Ale wyznacza kierunki przyszłości. No i powiem Ci, że... Kolejne posunięcia, plany, które tam są wdrażane, no jeżdżą mi w sierść na plecach mocno. Tyle, że Kanada, jak ostatnio zauważyłem na tych wszystkich spotkaniach, dosyć podpadła Chinom. Było takie spięcie właśnie w kuluarach między Justinem a Xi gdzie właśnie pierwszy sekretarz chiński zrugał młodego Justina, bo w chińskim ujęciu to młodzian zupełny, jak można informować o poufnych ustaleniach gabinetowych następnego dnia do prasy. Jeżeli coś tam się wyjawia, opowiada, planuje, to są to absolutnie tajne rzeczy. Także widać, że Wzbudziło to wielki niesmak u chińskiego dyktatora, czego nie omieszkał przekazać właśnie w tym kuluarowym spotkaniu, które zostało nagrane. To dosłownie kilkadziesiąt sekund, ale wszystko tam było wiadome, kto jakie miejsce zajmuje. No przecież to było ustawione. Specjalnie Chińczycy ładnie to podprowadzili, żeby publicznie opieprzyć Justina za do nieprzestrzegania podstaw protokołu. I to jest nie tylko naganne, ale jest wręcz niedopuszczalne, bo to nie jest zabawa w piaskownicy. Mówimy o poważnych rzeczach. To, co się ustrala tam po cichu, to jest między nami. I opracowujemy na zasadzie zaufania wspólny komunikat i przekazujemy go przez nasze, naszych asystentów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i publikujemy wspólny komunikat i dziękuję. Na tym się rozmowa kończy. A szczegółów w kuchni, jak my tam rozmawiamy między sobą, no broń Boże, nie ujawniamy, bo jeżeli tak ma być, to z tobą gówniarzu już nikt nie będzie rozmawiał. Taki był cel tego działania. Że z tym gościem, uważajcie, się nie rozmawia na żaden temat, bo z nim się nie da nic ustalić, bo on zaraz to opublikuje na Twitterze. Rozumiesz? Jest jakaś zabawa, no co, jakieś klocki, przedszkole. Mówimy o rzeczach poważnych, o, o, o decyzjach dotykających miliardów ludzi na, na tej planecie. No zachowajmy jakieś proporcje. Ja nie jestem zwolennikiem ani agentem chińskiej partii komunistycznej, no ale Mój ty Boże, no to, to jest niespełna półtora miliarda ludzi, 1400 kilkadziesiąt milionów ludzi, tak? No chociażby z tego powodu trzeba zachować jakiś szacunek. Ja nie mówię, że trzeba kochać prezydenta Si, dyktatora czerwonego, ale wypadałoby respektować minimalne zasady protokołu dyplomatycznego, bo z nim się trzeba umówić. Jego nie da się obejść i zamknąć w klatce. No to, no to szanujmy go tak, jak protokół nakazuje. Rozmawiamy, umawiamy, ok, to jest cisza. Publikujemy wspólny protokół i to jest to, co powinniście wiedzieć. A cała reszta, no to za szczelną zasłoną, tajemnicy państwowej, międzynarodowej, bo to jest między nami ustalone. Także Xi był dotknięty do żywego i dobrze, że zrobił tę lekcję wychowawczą, no bo, no bo najwyższy czas. no bo do, Przecież tu chodzi o nie, nie tylko o dobrobyt i, ty, tych miliardów ludzi, ale wręcz o ich bezpieczeństwo. Jedno niefortunnie wypowiedziane słowo i mogą polecić rakiety. Dosłownie. No to przecież, no to rozumiesz, o czym mówimy? No to właśnie, także to jest taki moment, kiedy n, nastąpiło zderzenie z prawdą e, i widać, że tutaj m, Młodzian nie sprostał tym wymaganiom, które w gabinetach się m, precyzuje. To rzeczywiście o czym się mówi Zawsze jest tajne do czasu opracowania oficjalnego protokołu sprawozdawczego z danego spotkania i wydaje mi się, że będziemy mieć więcej tego typu sytuacji, kiedy to zderzenie z prawdą nie będzie przyjemne dla takich lekkomyślnych uczestników działań międzynarodowych, ponieważ w wielu miejscach jest to już widoczne, że napięcie bardzo wzrosło i że te wszystkie zjawiska dochodzą już do granic konfliktów, także przykładowo weźmy sobie tutaj kwestię Kurdystanu, bo to w ostatnich dniach wyrosło na dosyć poważny problem. Kurdystan jest tutaj w centrum zainteresowania zarówno Turcji, jak i Iranu i to od tej negatywnej strony jako punkt zapalny i Agentura amerykańska, która w skuteczny sposób destabilizuje przygraniczne tereny czterech państw, bo na terenie czterech państw się znajduje Turcji, Iraku, Iranu i Syrii. W związku z tym jest to poważna dosyć siła partyzancka. 20 ponad milionów kurdyjczyków, którzy mają wyobrażenia i nadzieje na własną państwowość, podsycaną przez długi czas przez Stany Zjednoczone, no, na, że tak powiem na przekór zarówno Turcji jak i Iranowi. I tutaj właśnie w zeszłym tygodniu mieliśmy możliwość obserwować szereg gwałtownych akcji, które praktycznie z dnia na dzień, patrząc jak opinia publiczna się o nich dowiadywała, przykładowo ze strony Iranu czy Turcji się pojawiały. Erdogan zagroził gwałtowną reakcją militarną, zarówno lądową, jak i lotniczą. Iran po prostu wystrzelił rakiety na pozycje kurdyjskich sztabowców. Także widać, że rozpalany jest kolejny punkt na Bliskim Wschodzie. W interesie wielu państw leży, ażeby ten problem został rozwiązany w tak zwany definitywny sposób. No tutaj deadline jest bodajże jutro, w środę. Erdogan to nakreślił. Oczywiście mam wrażenie, że upłynie on bez bezproduktywnie i Erdogan 1 grudnia wjedzie tam ze swoimi wojskami, tak jak zapowiadał. Jest dosyć duże, duże ryzyko właśnie tego, dlatego że on w telewizyjnym wystąpieniu skierowanym do narodu zadeklarował tutaj pełną determinację i no że tak powiem, chęć rozlikłania tego długotrwałego problemu z punktu widzenia polityki tureckiej, ponieważ to stanowi źródło poważnych niepokojów przygranicznych. Widać, że też presja społeczna, wewnętrzna jest dosyć duża. Erdogan także widać, że potrzebuje problemu zewnętrznego do ugaszenia tematu inflacyjnego, który tam już jakieś kosmiczne poziomy osiąga. No jest to, jest to problem i widać, że po prostu Kurdowie są tutaj w kleszczach i w najbliższych dniach prawdopodobnie sytuacja się będzie rozgrzewać. Teheran nie ma żadnego powodu, aby powstrzymać swoje działania, no bo... Przecież te siły uzbrojone, bojówki, różnych tam milicji przenikają swobodnie na terytorium Iranu i ich ta gwardia strażników rewolucji musi ich pacyfikować. No to, to ich angażuje, ich siły i stanowi zagrożenie stabilności reżimu ajatollachów. Więc postanowili umówić się politycznie z partiami w, w, w, irackimi w, na zasadzie dobrego sąsiedztwa no i mają przyzwolenie do takiego działania, bo <śmiech>, Kurdowie w, w Iraku także są postrzegani jako taka siła mniejszość, licząca się mniejszość etniczna, która nie pasuje do układanki obecnej politycznej. Więc e, no ja dobrze życzę Kurdom i chciałbym, żeby wszyscy mogli żyć w pokoju, ale w tym momencie widać, że ktoś ich wystawia po prostu na strzał i będą pierwszą ofiarą tego, tego, tej konfrontacji. A dlaczego? No, na zasadzie czyszczenia przed pola. Eliminuje się te siły, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie partyzanckie jako takie zaplecze różnych tam sponsorów zagranicznych, jeżeli oni znikną, tak? No to wtedy nie ma tego problemu, że ileś tam dziesiąt, 10, czy sto, czy dwieście tysięcy partyzantów dobrze uzbrojonych spaceruje sobie po górach i strzela, prawda? No, no bo nie mają zaplecza. Więc to, to właściwie to nie chodzi o Kurdów. To jest nic innego jak działanie prewencyjne przygotowujące, oczyszczające przed pole do dużego konfliktu regionalnego, który się gotuje, tak? Nie wiadomo kiedy wybuchnie, ale, no ale w nim będę uczestniczył. Iran, Irak, Izrael. Syria, Turcja. Cała ta okolica będzie objęta tymi zabawami. Kurdowie idą na pierwszy ogień. Są czyszczeni o dziwo synchronicznie przez y, Turcję i y, Iran, które są historycznie sobie od zawsze wrogie. To jest ciekawe. No i moja pierwsza hipoteza badawcza, brzmi, no, że inicjatorem tej koordynacji jest inny niż towarzysz Władimir Władimirowicz, spotykający się ostatnio często y, osobiście przez pośrednika Ławrowa, między nimi w Soczi, zarówno z Erdoğanem, jak i z przywództwem irańskim. Tak, ja, ja oczywiście nie jestem w stanie tego wykazać. Natomiast mogę przedstawić całą serię poszlak, które by takie przypuszczenie uzasadniały. A że istnieje koordynacja czasowa, no to ewidentnie widać. No tak, to jest symptomatyczne, że rzeczywiście w ten sposób się to odbywa tutaj tych graczy jest rzeczywiście bardzo wiele i wszyscy ciągną w swoją stronę. Zanim bym o tym powiedział, to może mała przerwa techniczna, jakby można było. Komputery są cierpliwe. Ile tam to... Pot... 30 sekund, 40 chwilkę. Tak, więc Bliski Wschód to jest coś, co nam tutaj spędza sens powiek. Jak zwykle początkiem tygodnia kilka tematów się ruszyło. Powiedziałbym, że tak, że wizyty wojskowych, które w ostatnich dwóch, trzech tygodniach miały miejsce, powoli zyskują na wyjaśnieniach. Mianowicie szef idf był z pięciodniową wizytą w Stanach, gdzie spotykał się z bardzo wieloma notablami, z szefem CIA, z szefem połączonych sztabów, jeszcze z wieloma, wieloma innymi osobami. Efektem tej podróży była deklaracja, że wszystkie plany wspólne, militarne, amerykańskie i e, izraelskie należy zdecydowanie przyspieszyć e, wobec e, negatywnej postawy Iranu, która e, no była właściwie taką postawą wyczekująco przewlekającą. Jeżeli chodzi o rozmowy yy, yy, wiedeńskie, one praktycznie yy, są yy, zakończone, można tak powiedzieć, ponieważ żaden z uczestników rozmów nie traktuje już tego poważnie, a yy, wszystkie wypowiedzi stron, yy, głównie chodzi o Iran, yy, są traktowane jako zupełną mrzonkę. Yy, także yy, po deklaracji Iranu, że wzbogaca... Yy, Uran powyżej 60%, aż do 90%, który stanowi techniczną granicę utworzenia broni nuklearnej, którą oczywiście może mieć skądinąd, bo to są tylko te oficjalne komunikaty. Jest to przez szereg sygnatariuszy tych konwencji atomowych traktowane bardzo negatywnie. No i widać, że Iran sobie tutaj zasłużył na reprymendę ze strony wszystkich uczestników tego układu atomowego, którzy brali udział pod szyldem Międzynarodowej Agencji Atomistyki. No nie wygląda to dobrze. Wczoraj zostały ogłoszone kolejne ćwiczenia amerykańsko- izraelskie, lotnicze. Oczywiście pod tytułem symulujemy atak na, na Iran z udziałem myśliwców, jak i tankowców, a to wiadomo jest najczuwszy punkt sprzętowy strony izraelskiej, która tankowce ma nieco przestarzałe i zamówiła stosowny sprzęt w Stanach, ale ten sprzęt jak na moment zamówienia był proponowany w terminie niezadowalającym. Teraz widać, że sprzęt się znalazł, co prawda nie w, w posiadaniu Izraela tylko Stanów Zjednoczonych. Niemniej jednak bierze udział w ćwiczeniach, o których jeszcze dwa dni wcześniej nikt nie wiedział. No i tak, tego typu, tego typu przyspieszenie też źle wróży. Kochawi powiedział, że wspólne działania z armią Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie zostaną znacząco rozszerzone w e, ostatnich dniach i e, planowane są dalsze tutaj e, poszerzenia i, i to wszystko, jak zwykle e, powtarzał, odbywa się w krytycznym momencie. Także co? Także mamy tutaj e, już, e, że tak powiem, Rezygnację wszystkich sił przeciwnych konfrontacji, które zostały przekonane do, do planu aktywnego przeciwdziałania w sposób militarny, bo to w, w kongresie byli oponenci, którzy proponowali rozwiązania dyplomatyczne. Sam prezydent Biden także z naciskiem podkreślał możliwość dogadania się z Iranem. No ale niestety y, ta frakcja słabnie, w związku z tym y, możemy się tutaj y, spodziewać no, coraz ostrzejszej retoryki. Tak, A no, powiedz mi co sądzisz o y, South Stream, czyli Turk Stream, co tam się dzieje na Morzu Czarnym. No właśnie, takie dziwne ostatnio mieliśmy tutaj sygnały, bo było planowane spotkanie, w jakim miejscu, to, to już nie, nie pamiętam, między w Rosją, Turcją. W Kairze. w Kairze. W Kairze, na neutralnym gruncie. Kair zawsze był tutaj mediatorem w tych wszystkich relacjach i ono zostało nagle odwołane. Także coś zdarzyło się, być może szefowie wywiadu maczali w tym palce amerykańskiego, czyli Barnes, który coś powiedział, coś zakomunikował w stronie chyba rosyjskiej, że ta poczuła się nieswojo i spotkanie zostało w trybie nagłym odwołane. Jak to Rosjanie to odwołali? Byli już dogadani. Burns rozmawiał, to było ile? Tydzień temu z, z szefem rosyjskiego wywiadu zagranicznego. Jak on tam się nazywa? O... Nie pamiętam. Na rosyjskiego, tak? tak. Sergiej SVR, służba wnieśnie Rozwiedki i CIA, czyli wywiad amerykański, dwóch dostojników reprezentujących wywiady Rosji i Stanów Zjednoczonych. Spotkali się pod auspicjami Erdoana jako takiego życzliwego notariusza, pośrednika, członka NATO, przyjaciela wszystkich stron i bardzo ładnie. No i wyglądało na to, że będą sobie dyskutowali o wznowieniu porozumienia o tak zwanej redukcji broni strategicznej, czyli tych rakiet balistycznych międzykontynentalnych. Co zostało świadomie sparaliżowane, czyli kontynuacja tych rozmów przez ustępującego Trumpa. No i w tym roku mija start 2, jego ważność, tak? no i nie ma nowego traktatu. Ograniczeniu i kontroli zbroi tych właśnie strategicznych równowagi sił tak zwanych między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. A Rosja, jak warto wiedzieć, jest dotychczas największym posiadaczem tego rodzaju broni, czyli pocisków międzykontynentalnych wielogłowicowych o dużej sile rażenia, tak? No i mamy klops, no bo nie wiadomo co z tym dalej. No i mamy listopad. <śmiech> może by ten traktat, może start dwa, przedłużyć albo pod nową nazwą go kontynuować. Te rozmowy miały tego właśnie tematu dotyczyć, bardzo żywotnie interesującego dla Moskwy, bo utrzymanie tych rakiet w gotowości i produkcja nowych jest horrendalnie kosztowne. Jedna rakieta kosztuje kilkaset milionów. Jedna sztuka. A, a chodzi o ich bodajże kilkaset, czy nawet o tysiące, tak? No więc utrzymanie tego arsenału i jego produkcja nowych elementów oczywiście pochłania ogromne zasoby i Putin chciałby w ramach toczonej wojny na Ukrainie i innych tam przewidywanych działań te niezbędne koszty przykrócić, ale jednocześnie nie może przecież sobie pozwolić na, na zmniejszenie swojej tarczy obronnej i ofensywnej, tak, tej równowagi strategicznej. Więc no nie wiem, jak, na czym polega ta zagrywka ze strony Stanów Zjednoczonych, bo Rosjanie, ja ich tutaj nie bronię, nie jestem ich tutaj specjalnym miłośnikiem, Konsekwentnie od wielu, od kilku już lat, konsekwentnie domagają się kontynuacji tych rozmów i, no i jeżeli nie roz, rozbrojenia w sensie liczbowym, to przynajmniej utrzymania stanu dotychczasowego, tak, no, bieżącego. A widać po sytuacji międzynarodowej, że dąży ona do eskalacji, więc będzie tych, jeżeli nie będzie układu wzajemnego, to liczba tych rakiet prawdopodobnie wzrośnie, tym samym ryzyko ich użycia. Tak? Taka jest kalkulacja. tak naprawdę chodzi jak zawsze o pieniądze, o, o to i, i, i na co kogo stać. No i pff, wygląda na to, że program gwiezdnych wojen, jak to było za czasów Reagana, może Znowu znaleźć zastosowanie, bo Amerykanie powiedzą, nie jesteśmy zainteresowani kontynuacją. Róbcie, co uważacie, tak? No to Rosjanie mówią. No, uważamy, że powinniśmy zwiększyć produkcję i modernizację tych sił bez dotychczasowych ograniczeń. No i, no i zaczną się wojny na orbicie, tak? Na te rakiety. No i to nie jest scenariusz, który nas by uspokajał specjalnie, bo kolosalne wydatki na to. Łożone to jest jedna sprawa, no a druga sprawa to jest realne zagrożenie, które temu towarzyszy, bo, no bo te rakiety działają, tak? w każdej chwili można je wysłać. No i wtedy pojawią się duże pola ugorów. Na kilku Tak na kilku każda, każda z rakiet wywala sporą część kontynentu, więc ja nie wiem po co im te setki tych rakiet, co oni z tym zamierzają zrobić. Jest to absurd sam w sobie, natomiast... No tak, ale, ale koszta ich utrzymania są realne, zauważ. Tak, tak, jak najbardziej, bo nikt nie chce popuścić z liczebności tej broni. Każda ze stron czuje się zobowiązana, żeby zyskiwać przewagę, chociażby wobec własnego społeczeństwa i własnych wojskowych. No trudna sytuacja bez... Usią, siedzenia przy stole z poważnym zamiarem porozumienia się, no to raczej kiepska sprawa. Ja odniosłem takie wrażenie, bo przynajmniej tak się to odbiło po obu stronach, w tych mediach bardziej, tak powiem, oczytanych, no że Naryszkin tam z Borsem coś tam ustalili i to było odczuwalne takie zmniejszenie napięcia. Oni, komunikaty oficjalne mówiły, że nie, nie mówimy o Ukrainie, tak jest gorąca sprawa, to my o tym nie rozmawiamy. Oczywiście <śmiech> jasne, że o Ukrainie musieli rozmawiać, ale to był temat poboczny. To najważniejsze, co pojawiło się w tych depeszach, no to były te dyskusje, których szczegółów nie możemy ujawnić, ale będą kontynuowane rozmowy w Kairze. Czyli będą już przygotowane po dwóch tygodniach, najbliższy możliwy termin, tak działa dyplomacja, przez specjalistów konkretne wyliczenia, propozycje przez fachowców i, i specjaliści będą w tym brali udział i że możemy się już umówić, tak? Jak to ma wyglądać teraz z tymi dużymi rakietami? Czy będziemy się tym strzelać, czy nie? I ile tego każdy ma? No. I teraz mowy przerwano. No i mnie intryguje pytanie, co wywołało ten nagły zwrot, że Rosjanie poczuli się na tyle dotknięci i zmuszeni do tego działania, żeby odwołać to spotkanie, które już było ugadane. Już mieli się spotkać fachowcy i to dostroić, tak? Umówić się na te redukcje. No właśnie Jak to istnieje ma takie podejrzenie, istnieje takie podejrzenie, że ten rurociąg, nie wiem, czy z ropą, czy z gazem przez Morze Czarne, biegnący do Turcji, no się nie spodobał Stanom Zjednoczonym i czy oni tam palcem nie pogrozili, że ten rurociąg zostanie zlikwidowany albo niedopuszczona będzie jego budowa. W związku z tym uderza to w żywotne interesy Rosji, ale także i Turcji. Także no trudna sprawa. Widać, że z jednej strony jest wola porozumienia, ale z drugiej istnieje sprzeczność interesów i konkretne grupy, które te sprawy chcą wywrócić. Po wysadzeniu w powietrze Stream 1 i 2 na Morzu Bałtyckim Magistrala Południowa, czyli ten South Stream przez Morze Czarne, przed kilkoma tygodniami podpisany duży kontrakt na rozszerzenie tego, co najmniej podwojenie, bo taka jest techniczna możliwość, to bardzo łatwo da się na tych samych pylonach postawić dodatkową rurę po drugiej stronie, bo tak to zostało wstępnie zaprojektowane i w krótkim czasie można podwoić co najmniej przepustowość tej magistrali do Turcji i Turcja mogłaby stać się takim hubem gazowym na Europę Południową i Środkową. Taki był zamiar i taki kontrakt między Erdoganem i Putinem został zawarty. No, a teraz pojawiły się Słyszałem doniesienia, czytałem o dwóch próbach zamachu bombowego na ten rurociąg na Morzu Czarnym i Rosjanie tam kogoś pojmali, ileś tam jest tych sprawców, że tak powiem w ich władaniu i ja tego nie potwierdziłem, ale istnieją takie sygnały dosyć wiarygodne, że ta druga próba odbyła która się odbyła w tym tygodniu, czy tam podczas weekendu, właśnie doprowadziła do, do pojmania, ujawnienia prawdziwych zleceniodawców, którzy chyba są skojarzeni z komandem wysadzającym most Kerczyński, Nord Stream 1-2, Morzu Bałtyckim, czyli specjalna jednostka utworzona w Londynie przez ich siły specjalne, morskie, czyli tych komandosów bryty brytyjskich, morskich, z udziałem państw koalicyjnych, czyli Polaków, y, Amerykanów i tam innych, y, również chyba y, Szwedów i, i innych postronnych współpracowników. Ja oczywiście nie chcę się wypowiadać co do wiarygodności tego i tak dalej, bo wszystko sprawdzam i powątpiewam, tylko mówię, że to tak się klei w jakiś taki spójny scenariusz, bo Rosjanie istotnie musieli mieć poważny powód wściekłości, żeby przerwać te duże rozmowy. I szukam takiego powodu i nie widzę go w oficjalnych mediach. No właśnie jest taka sprawa, że im bardziej są wiarygodne informacje, tym po pierwsze trudniej je zdobyć, a jeżeli się je zdobędzie, to potwierdzenia na próżno szukać. Tylko właściwie w takich bardzo zaawansowanych źródłach oficjalna narracja jest kompletnie inna. I takie też widać panują metody medialne. Ostatnio właśnie takie zdanie słyszałem osoby, którą zakoduję jako Bartosikolo. Bartosikolo ze swą sektą który powiedział, że nie stać nas naprawdę, tu trzeba budować narrację, szczególnie jeżeli sytuacja robi się poważna. Także widać, do czego zmierza medialna informacja. Tutaj prawda praktycznie jest nieistotna, ma być linia polityczna obroniona. No i w związku z tym, takie też są efekty tego typu. To był jeden z moich planowanych punktów dzisiejszej rozmowy. Więc taki detoks informacyjny. Nie sposób słuchać oficjalnych mediów, ponieważ robią wyłącznie wodę z mózgu. Wyłącznie można posługiwać się własnymi źródłami. Tak jak już to wielokrotnie mówiliśmy. Wtedy, kiedy oficjalne źródła prezentują praktycznie y, tylko linię polityczną i bieżącą politykę poszczególnych ministerstw, czy też bloków y, politycznych y, wielopaństwowych. No ciężko się słucha takich mediów. Ja muszę powiedzieć, że przez dłuższy czas angażując się w, w takie badania informacyjne, no to można być naprawdę zmęczonym od czasu do czasu Trzeba sobie jakiś detoks przeprowadzić. Ja przykładowo patrzę, patrzę się w, w kominek, gdzie ten płomień w każdej sekundzie układa się inaczej. Stawiam sobie fotel naprzeciwko i to jest taka, że tak powiem, prehistoryczna telewizja, która daje relaks i y, pozwala uporządkować myśli. E, Także y, Wczoraj właśnie sobie myślałem na temat, o, o czym ja tu będę mówił i stwierdzam, że ważne jest, żeby podkreślić, i nie dajmy się zwariować, ilość informacji do przetworzenia jest ogromna, to jest raz. To, co się dzieje danego dnia, to po pierwsze warto posłuchać po to, żeby wysupłać rzeczy, które są puszczone bez cenzury, a z drugiej strony, zanim to wszystko się sprawdzi, to mija kilka dni, żeby sobie z innych źródeł sprawdzić. Także zarówno można być przekonanym o prawdziwości informacji, jak i niepewnym, czy to, aby o to chodzi. No nie jest to łatwe. Myślę, że każdemu z nas od czasu do czasu przydaje się taki właśnie spokój w oddzieleniu od tych wszystkich rzeczy, bo listopad zwykle bywał spokojny, a tu się okazuje, że wszystko biegnie jeszcze szybciej się zastanawiałem ostatnio, czy już nie zacząć myśleć o wiośnie, bo już na Boże Narodzenie mogę nie zdążyć z pewnymi sprawami. No bo to minie kilka mrocznych dni, jeszcze troszkę mroźnych, śnieżnych i za chwilę luty, marzec. No jest to niepokojące z wielu względów, ponieważ, ponieważ ten upływ życia z jednej strony jest taki przybijający, a z drugiej y, zmierzanie do y, tego przyszłego y, półrocza, które będzie kumulacją różnego typu gospodarczych problemów. No to jest właśnie coś, y, y, co Tygrysy nie lubią najbardziej. No, ale sam rozumiesz, że to nas spotka, więc będziemy się temu przyglądać i musimy w tym uczestniczyć z siłą rzeczy. Więc to ciekawi, co się dzieje z, tymi, z tym gazem, bo ta rozgrywka jest bardzo poważna. Jakbym sobie wyobraził, że na przykład yy, z Nord Stream 1, 2 i ten południowy są wysadzone, no to Europa właściwie nie ma gazu ziemnego. No bo to, co dostarczają Katarczycy yy, i tam kilka yy, krajów z Afryki Północnej, no to są po prostu liczby, ilości tak naprawdę marginalne. No to I... jest śmiech na sali, tym bardziej, że Stany Zjednoczone postanowiły radykalnie ograniczyć eksport do Europy ze względu na własne problemy paliwowe. Katar ogląda się w stronę Chin, gdzie czekają lukratywne biznesy. Zwiększyć wydobycia nie zamierza że będzie ciekawie. Nie, oni zwiększą, ale do, za kilka lat, za cztery lata będą gotowe nowe dostawy pokaźne do Niemiec hmm, skroplonego gazu. Z, z pieniędzy, które Niemcy wysupłają i zbudują te instalacje w Katarze. Dzisiaj hmm, kanclerz Scholz podpisał stosowny kontrakt. Katarczycy są bardzo zadowoleni, przy okazji mundialu też. <śmiech> Takie piłkarskie wiadomości, no, że nie tylko piłką się ludzie zajmują, przy okazji robią biznesy. Od roku 2026 popłynie gaz nowymi gazowcami z nowych instalacji upłynienia gazu ziemnego w Katarze, gdzie Niemcy będą inwestorem. Więc to popłynie. Za cztery lata, a do tego czasu, no ja, no nie znam scenariusza, nie wiem. Ja... No mamy jeszcze trzy zimy przed sobą w związku z tym, co najmniej. Nie wiem, nie wiem, co się wydarzy, czym będziemy opalali, z czym zastąpimy metan. Podobno to jest gaz cieplarniany, więc... Obronimy planetę, paląc chrustem i zatrzymując linie technologiczne produkcji amoniaku, nawozów azotowych, huty szkła, linie produkcji pieczenia chleba. I jeszcze innych branż, które są energochłonne, potrzebują ciepła do procesów technologicznych. No nie wiem, myśmy już na ten temat też wielokrotnie gadali, także y, moim zdaniem y, nasi słuchacze doskonale są obeznani y, z tymi wszystkimi zagadnieniami. Jeden z komendatorów y, y, y, w tych naszych y, audycjach y, powiedział, że tutaj mamy y, pośród abonentów y, grupę 500 oświeconych. No bym powiedział, że nasza Grupa abonencka zmierza do liczby 555, także ja nie wiem, czy to będzie jakiś przełomowy moment z wtajemniczeniem. No, numerologia ważna jest, ale nie myślałem, że ta aż tak się układa. Przełomowy to będzie dopiero przy przekroczeniu pierwszego tysiąca, także zachęcam do aktywności. Bo to się samo nie zrobi, a po przekroczeniu tysiąca dopiero otwiera się jakakolwiek pierwsza bramka wtajemniczenia w te różne narzędzia, które umożliwiają dalszą ekspansję. Więc no, sam rozumiesz. Na razie jesteśmy w podziemiu. W zupełnym podziemiu. Tak. Także myślę, że ci, którzy wiedzą, to już my im chmuru nie zepsujemy. Oni są dobrze obeznani z tymi treściami. Są po prostu zahartowani w tych wszystkich zagadnieniach, ponieważ Aha. No z wczorajszego dnia, proszę bardzo, Wojska Obrony Terytorialnej testują wyłączenia sieci, sieci um, uruchamiając generatory spalinowe 2 razy 250 kW i 1 razy 400 kW. Które to yy, agregaty mają zapewnić energię na małą miejscowość lub część miasta na trzy tygodnie lub dłużej? No Ja to komentowałem w ten sposób. No może dwie wioski z Konopielki, bo... Tego typu podaż prądu no doprawdy na wiele rzeczy nie starczy. Można jakieś tam ładowalki do telefonów podłączać, jakieś oświetlenia uliczne, może kilka respiratorów i to wszystko praktycznie, bo jednak suma tych kilowatów robi swoje. A w przypadku miejscowości jakiejś znaczącej, no to powiedzmy sobie, no może burmistrz ze świtą będzie miał prąd, i, i urząd miasta, magistrat, ale praktycznie reszta to nie warto. No dobrze, że ćwiczą, bo to trzeba mieć umiejętności, to się daje skalować. Te same zasady obowiązują przy dużych generatorach, więc jak oni mają przećwiczone wyłączenia pewnych sektorów, tak, na tych, tych tam bezpiecznikach elektroenergetycznych, bo to działa na tej samej zasadzie na osiedlu i tak samo działa w tych dużych, oczywiście na innym sprzęcie, ale na tej samej zasadzie wyłączenia dużych sektorów całego województwa. Tak? To się po prostu daje piętrowo składać. Więc te umiejętności na tych małych generatorach na pewno się przydadzą operacyjnie, jeżeli by zaszła taka okoliczność, że trzeba będzie dostarczać prąd w warunkach nie daj Boże wojennych do jakichś tam szpitali, czy sektorów, czy miejscowości, czy, czy całych kwartałów, czy tam powiatów, czy województw. No, te umiejętności są niezbędne. Trzeba znać podstawy. I dobrze, że te chłopaki ćwiczą, ale no, te generatorki no, to po prostu są takie kontenerki przewożone na ciężarówkach no i ich moc, którą generują, no to jest porównywalna z mocą dużej ciężarówki po prostu. Albo wręcz dużego samochodu osobowego. No bo o tym tu mówimy. No taki poważny samochód dużej, wyższej klasy, średniej, latający po autostradzie, no to ma moc rzędu 400 do 500 kW. Mocy cieplnej, tak? Tak. No, no, czyli to, to jest porównywalne, no, a, a lokomotywy najmniejsze, no to mają e, kilka megawatów, tak? Do kilkudziesięciu. Tak, megawattów. no 8 megawatów mają takie spalinówki większe. Od kilku te małe, od pięciu, potem jest tam dwanaście, piętnaście, do kilkudziesięciu te duże ciągające, duże te zestawy, no to mają kilkadziesiąt megawatów. Tak. No, także ta skala tutaj jest mocno niewystarczająca i tu widać jak gospodarka i, i mieszkalnictwo jak bardzo są energochłonne w stosunku do alternatywnych źródeł energii. Na węglu byłoby to bez problemu natomiast, i, i, i na ropie, na gazie, natomiast te agregaty, no cóż, no dobrze, że się chłopaki starają, tak ja na tym komentarzu... Poprzestał. Tak, ale wiesz, jak spojrzysz w media, no to yy, yy, ma to spory impact, bo dziś, dzisiaj wiceminister obrony, czyli zastępca Błaszczaka, jego alterego, powiedział, że Polska znajduje się w momencie dużego prawdopodobieństwa udziału w konflikcie zbrojnym. Ja Uderzyło może... mnie to? Tak. Ale wiesz, co to znaczy, jeżeli w mediach pojawiają się tam na Onecie i tam, nie, mini, tam tego typu zdjęcia, że nasze siły ćwiczą i tam generatory i tak dalej, być może będą wyłączenia, ale to nie bójmy się, bo to tylko na chwilę, a w ogóle to chłopcy działają, więc jak zabraknie prądu, to oni przyjadą i włączą generator, więc nie ma problemu. Więc tego typu migawki do tej pory absolutnie w tych mediach dla gawiedzi się nie pojawiały, a obecnie yy, wypływają co chwilę na powierzchnię, tak jak yy, gazy rasowego pływaka. Tak? Widzisz takie bąbelki, czyli, że rozumiesz, coś się wydostało na powierzchnię. Więc z tego ja wnioskuję, no, że ktoś zmienił po prostu narrację i teraz jesteśmy przygotowywani do zagrożenia, bezpośredniego zagrożenia wojną, co prawdę rzecz biorąc jest ostatnim momentem do, do zmiany. Dlaczego? No bo dwóch niewinnych ludzi, dwóch wieśniaków w Przewodowie zmarło śmiercią tragiczną z tego powodu, że jakaś zabłogana rakieta tam trafiła w wyniku wojny to jest ten moment otrzeźwienia, że ta wojna trafiła nas bezpośrednio i to nie są dywagacje i przypuszczenia, ale to jest świat realny. A w odpowiedzi na to wódz naczelny tak? powiedział, że my baterii patriot od Niemców nie potrzebujemy. Kolejny skandal dyplomatyczny z tym jest związany. No widać, że ta beztroska osiąga poziom absurdu, bo patrioty akurat są od obrony nieba, a nie od ataku. W związku z tym jak najbardziej są potrzebne, a lepiej mieć jednak je na własnym terenie niż gdzieś. Już nie mówiąc o konsekwencjach dyplomatycznych, że przekazanie sprzętu na Ukrainę, to już taka propozycja się pojawiła, jest naruszeniem tutaj międzynarodowych układów. No, ale no, Niemcy, szkoda gadać, szkoda Niemcy, gadać. Niemcy od początku wykluczyli taką możliwość, bo jest to w, z powodów wszelakich sojuszniczych, praktycznych, szkoleniowych, no i finansowych niemożliwe, bo to jest własność Bundeswehry. Oni nie mogą działać poza granicami NATO. A jeżeli by chcieli zrobić darowiznę dla Żeleńskiego, czego nie chcą uczynić, no to najpierw musieliby przeszkolić przez co najmniej pół roku kilkadziesiąt osób, które miałyby to obsługiwać. Bo ten sprzęt wymaga fachowej wysoko specjalizowanej obsługi. To nie jest tłuczek do mięsa. Więc z tych wszystkich powodów łącznie operacja przewidziana przez naczelnika jest niemożliwa do wykonania, jest idiotyzmem, rażącym idiotyzmem. I Niemcy w, w bardzo dyplomatycznym, łagodnym tonie to sformułowali, że ni niestety nie jesteśmy w stanie i nie jesteśmy chętni, aby tak to zrealizować. Jedyne, co możemy zaproponować, to pozostać przy naszej pierwotnej propozycji. Postawić to na Waszej wschodniej granicy, czyli która jest jednocześnie granicą wschodnią Unii Europejskiej oraz układu NATO, który nas łączy. Na brzegu Bugu. Tam się kończy nasze oddziaływanie i możemy to Wam wypożyczyć. Na zasadzie przyjacielskiej za darmo. Przyjedziemy, postawimy, to będzie działało. Będą to obsługiwali nasi żołnierze, bo to jest nasza własność. To będzie broniło waszego i naszego nieba, bo jesteśmy w końcu sojusznikami. No nie tak to zostało w Warszawie zrozumiane. Inne pomysły tu się pojawiły. No ale cóż, no taka jest tutaj, widzę, mądrość etapu. My to rozumiemy inaczej, a zarządcy nasi całkiem inaczej. Ja bym skoczył na chwilkę na Bliski Wschód, a dokładniej do Izraela, gdzie już tak powolutku na zakończenie cyklu Ciekawostki towarzyskie w życiu politycznym, bo jesteśmy na etapie tworzenia nowego rządu, po wyborach. Więc jest dosyć ciekawie. Tutaj, tutaj mamy wystąpienie takiego pana jak Ben Gwir, który strasznie drzekł z islamistami, z Hezbollahem i z innymi tutaj awanturnikami arabskimi. Otóż dostał pogróżki, że skończy marnie, na co odpowiedział czem prędzej, że wszystkie te grupy arabskie zostaną błyskawicznie zmiażdżone, jak tylko ukonstytuuje się nowy rząd i właśnie dlatego on się powinien jak najszybciej utworzyć. Aby dokonać tego typu czystek, więc temperatura sporu rośnie tam jak najbardziej. Pojawił się kryzys zaufania między potencjalnymi koalicjantami, jeżeli chodzi o, o Bibiego i o tutaj szefa frakcji o nazwisku Dery, jak on się cały, nazywa w całości, Airech Dery. Mianowicie coś sobie tam obiecano, ale yy, główny tutaj kandydat na premienia, czyli Benjamin Netanyahu, jakieś tam yy, te przyrzeczenia złamał, czy nie dopełnił ich, co spowodowało dosyć, dosyć duże tutaj yy, tarcia. Yy, co prawda zdjęcie, ja ci dzisiaj tam posłałem, zaraz zdjęcie... Tych, tych panów. Oni na siebie patrzyli zupełnie inaczej. Zupełnie to były inne klimaty, ale to chyba tak na tych szczeblach politycznych jest, że te spojrzenia zakulisowe są bardziej przyjazne, bardziej sympatyczne i tolerancyjne niż w oficjalnych mediach, więc oni się tam doskonale rozumieją towarzysko. To może nie będę więcej tłumaczył. Niemniej <śmiech> jednak te, te momenty uchwycone przez fotografów są w doskonałym e, w stylu odzwierciedleniem tych panujących tam układów. No i tak, jeżeli rząd nie powstanie do 11 grudnia, to zaczynają się kłopoty proceduralne. I tutaj pan Bibi ma już relatywnie mało czasu. Może uzyskać jeszcze 14-dniowe przedłużenie, co potem, co nie wiem, jakie tam są konstytucyjne wymagania. Również dzisiaj wystąpił urzędujący aktualnie i ustępujący premier LAPI z ostrym atakiem na nowego kandydata. A no, mianowicie, że następny rząd chce rządzić bez żadnych hamulców. I tutaj można by się doszukiwać pewnych podobieństw między tamtym krajem a tym krajem, że tak powiem. <śm> <śm> Widocznie te tradycje też są bardzo zbieżne i to wszystko jakby z jednego korzenia wyrasta, bo zarówno język debaty politycznej, jak i wzajemne zarzuty są praktycznie identyczne. Bo, bo jeśli Państwu tutaj zacytuję tą dzisiejszą wypowiedź Lapida, który zyskał, muszę powiedzieć moją sympatię w tych wypowiedziach, bo z wielkim zrozumieniem odniósł się do różnych ochrzaplerów politycznych, Mianowicie mówiąc takie słowa, że urzędujący, znaczy ten pretendujący premier zamierza wraz ze swoimi frakcjami przebudować Sąd Najwyższy, zlikwidować klauzulę nadrzędności w ten sposób, która umożliwiałaby Knessetowi unieważnienie każdej decyzji Sądu Najwyższego zwykłą większością, co już w ogóle jest kuriozalne i zaproponowanie reformy sądownictwa, które się okazuje, te postulaty zreformowania sądownictwa były głównymi postulatami tych frakcji, które wybory zwyciężyły. W związku z powyższym widać, że to dążenie do wyjścia poza prawo jest dosyć silne tam. Tym bardziej, że tutaj kandydat na premiera ma szereg zarzutów prokuratorskich. Bodajże trzy śledztwa się toczyły jednocześnie. Gdzie tam yy, kiedyś omawiałem, jak to jeden czy drugi świadek za nie widział, za nie słyszał i w ogóle stwierdził, że mu się zdawało. To była dłuższa historia w ogóle. Niemniej jednak teraz już wchodzimy w takie etapy proceduralne, kiedy... Reforma sądownicza ma być tutaj gwarantem bezkarności. Lapid tutaj bez ogródek nazywa to, mogą robić co chcą, mogą rozwiązywać wszystkie swoje problemy i mogą mieć znacznie wygodniejsze życie bez sądów, nikogo nie, przez nikogo nie monitorowani, nie nadzorowani, jeżeli chodzi o wydatki osobiste, E, wtedy, kiedy media są spanikowane i podległe władzy. Także e, mogliby wtedy działać bez żadnych hamulców, jak e, powiedział pan Lapid, e, kwitując całą swoją wypowiedź. Oszukują, szkodzą i demontują demokratyczne podstawy kraju. Patrz pan, jaka zbieżność. Czyli reforma sądownictwa łączy nasze kraje. Tak, dokładnie. Plus ustawa 447, która to wszystko ładnie spina w Waszyngtonie, tak? Ciekawe czasy, ciekawe czasy. Hmm. I Jeszcze co tam Lapid dorzucił. Chcę, że, że, że Bibi chce uchwalić prawo, które zakazałoby wnoszenia aktów oskarżenia przeciwko premierowi. Ponieważ on jest premierem, który został oskarżony i to trzykrotnie. W związku z tym no, najlepiej sobie ustawodawczo zapewnić bezkarność. No i znowu jakie podobieństwo. Hmm. Jeszcze oczywiście poszło o prokuratora generalnego, bo jakżeby inaczej. Podzielenie, złączenie czy dywersyfikację funkcji, ja już nie wiem o co tam właściwie, bo ten spór tam jest na wysokim poziomie zacietrzewienia. No i Oni sobie tak wyrzucają wzajemnie te wszystkie procedury. Dodatkowo jeszcze Lapid obawia się i zresztą chyba słusznie, że nowa władza wciągnie w kraj w niebezpieczną, antydemokratyczną spiralę, która nie tylko zagraża gospodarce, ale także szkodzi bezpieczeństwu kraju i może sprowadzić międzynarodowe sankcje tylko dlatego, że nowa władza ma problemy osobiste. Ha. No, to powiedz mi, jak się nazywa ziobro w, w Tel Awiwie? O, oh, bodajże. Ten że czy ten drugi? Bo jest jeszcze ten taki. Kto, ten jest prokuratorem, kto jest prokuratorem generalnym obecnie sprawującym władzę? Nie pamiętam tego, kto jest aktualnie, bo oni teraz się popodmieniali bardzo. W każdym razie dwóch kandydatów na resort obrony i resort sprawiedliwości posiada zarzuty w przeszłości tak, i jest karanych. Tak, ale, ale tutaj jest jeszcze kwestia tego prokuratora generalnego, bo te, te funkcje nie zawsze są, przynajmniej nie powinny być co do zasady, jedno, tożsame. Jednoosobowe, tak, tak. I o to chyba też poszło. No, to, samo, to samo, co jest w Polsce od kilku lat długich, tak? Sę. Zbigniew Ziobro, który jest tym <grywia> ober prokuratorem, ministrem sprawiedliwości i wszystkiego. I dlatego jest nieodwoływalny. Mimo tego, że naczelnik chciałby go tam, no ale nie może, <grywia> bo nie ma jak. Także ja, ja się dzisiaj troszkę w tym zorientowałem, ale częściowo pogubiłem, bo poziom intrygi jest doprawdy wysoki i, i widać w tym momencie, że, że dotychczasowy premier wielce jest zatroskany o losy swego kraju i nie wie, czym to się skończy, ponieważ te skrajnie ekstremistyczne frakcje tworzą, jak poprzednim razem mówiłem, jeszcze bardziej ekstremistyczne, żeby stanowić centrum. Ale tak generalnie to, to krzywe zwierciadło warszawsko-jerozolimskie chyba działa, co? Takie to widać paralele dosyć mocne praworządności. Na, na całej linii wprost. I praworządność tam, i, i prokurator generalny, i zarzuty, i tam inne. To no, ciekawe rzeczy, no. Tak, tak, tak. Skąd to się wzięło? To ciekawe właśnie. I skąd to takie po braterstwo? No i jesteśmy wszakże yy, koalicjantami tutaj wojskowymi, bo to takie były deklaracje kilka lat temu, nie wiem, czy ktoś... Pamięta brata drugiego, tak zwanego, który zadeklarował pełne wsparcie i pełne oddanie tutaj w sprawie jerozolimskiej. Jakby trzeba było, to my w każdej chwili na tą pustynię polecimy, pobiegniemy. Ale to się urodziło jeszcze w latach dziewięćdziesiątych schyłkowych. Pan Baksik i Gąsiorowski, którzy są obydwoje obywatelami Izraela, tak, tak. I okazuje to... się, że są absolutnie niewinni, a ostatnio nawet publikują materiały, że właściwie to byli patriotami dwóch narodów. Wszystko no Oni było... zostali yy, skrzywdzeni tutaj wizerunkowo bardzo. No absolutnie. To, te zarzuty im postawione są karygodne. To trzeba wymazać z, z pamięci. No bo przecież... Mało tego, że byli patriotami, oni jeszcze dali czynu wielce patriotycznego, największej operacji repatriacji swoich ziomków z upadającego Sowieta. No i ta akcja była chyba, no to, to było kilkaset tysięcy tych ludzi przetransportowanych przez Warszawę drogą powietrzną. Jeżeli chodzi o logistykę, to mucha nie siada. Tak, no do tego też został powołany pewien oddział specjalny, który bardzo się przysłużył tej sprawie i był potrzebny do tego typu operacji. Ale ty, ty, czy, bo ja nie mam na to dowodów, ale tak by to wszystko, to braterstwo to, to chyba to tak podpowiadało, że skoro tak, skoro to są tacy mocarze, w upadającej komunie mający carte blanche na wszystko, na wszystkie przekręty i złodziejstwa, jakie są w kodeksie, a jednocześnie dostają ordery, medale i są nietykalni, no bo ratują ileś tam setek tysięcy ziomków, no a potem po 30 latach się okazuje, że mamy lustrzane odbicie tych samych problemów w prokuraturze i w Ministerstwie Sprawiedliwości i w praworządności, <głos> czy, czy, te same schematy ro, czy, czy to jest przypadek? No. Nie, nie, to nie może być przypadek nie może być przypadek to są bardzo ciekawe sprawy mnie to dzisiaj dosyć rozbawiło chociaż nie zapamiętałem wszystkich tych zależności jakie tam w zarzutach lapida padły, bo on bardzo się konkretnie wypowiadał i po prostu zasypał nową ekipę różnymi tutaj niemiłymi no nie powiem też, że pomysłami, bo to nie były pomysły, to były konkretne obserwacje i przewidywanie dalszych zdarzeń. Ale jakby to nie było, jednak podobieństwo jest pełne, absolutnie przystające. No i właśnie, tylko, że u nas to ci wszyscy aktorzy to występują jako lokalni bohaterowie, lokalni patrioci ze stemplem etnicznym tubylców. No, a po drugiej stronie to wszyscy występują jako lokalni patrioci ze stemplem etnicznym tambylców. No i jak to się <śmiech> ma na tej platformie zarodowej? To, to między... No bo tambylcy i Tubelcy są międzynarodowi po prostu. Tacy internacjonalni. No bo na przykład premier jednego kraju uczy dzieci w szkole w stolicy drugiego kraju, tak? Od... No i ma trzy ciocie. Tak masz na. To, to, to miałeś na względzie, tak? Tak, ma trzy ciocie i te trzy ciocie Jest... są stamtąd. Bo, bo Chociaż be... czasem mieszkają tu. No, One mieszkają, bo dostały paszporty od poprzedniego rządu jako repatriantki i jako ocalałe. Więc mają z, z mocy ustawy po prostu za, za złotówkę symboliczną paszport. I są obywatelkami tutaj. Ciocie, mieszkają na Żoliborzu całkowicie legartis, no co? Ale są też obywatelkami innego kraju. Tak, także jest duża elastyczność tutaj podróżnicza. Jakby nie trzeba było, to w każdej chwili jest blisko na lotnisko. A powiedz mi, ten mały, ten mały Napoleon, to, on to też ma ten paszport specjalny i też to ma lotnisko specjalne? Ja to. Tego... Ja że znałem, no, się tutaj... nie chcę rozwodzić na ten temat. Ale tej ale... To rozeznałem, że, że gdzieś tam na Wołyniu, tam i tam na Ukrainie to ma liczne korzenie i rodzinę, ale na południe to nie, nie, do tej pory nie dostałem ani jednego sygnału, bo on jest taki mocno spolonizowany. Yy, ale to nie przeszkadza. To nie przeszkadza w niczym. Czyli mówisz, że się... po Marce, to spokojnie tam se pojedzie i będzie chroniony, tak? No moim zdaniem tak, no bo jeżeli tutaj jest już taki moment, że się po prostu kolejne gałęzie gospodarki zaczynają sypać, no to kiedyś może być atmosfera niemiła, więc wtedy należałoby poszukać jakiegoś przyjaznego miejsca, spokojnego i tak dalej. A wystąpienie brata wcześniejsze, no to moim zdaniem było bardzo takie przyjacielskie, obiecujące, zapewniające o długiej współpracy, pełnej poświęceń i tak dalej. jest problem... przed nami ciekawe rzeczy. Jeżeli chodzi o koligacje lożowe i rodzinne, to nie ma przywskazań. Na pewno jest Odpowiednie papiery legalizacyjne są dostępne, tak? Tak. Z całą pewnością są dostępne. Potrzebujemy I, i tego. I loża zapewnia jedna, druga, trzecia rodzina, ciotki, tak? I wsiadamy, lecimy, jesteśmy, tak? W każdej chwili. W każdej Jak? chwili. No to ładnie. Teraz powiedz mi, czy dostęp informacji ma wpływ na styl życia? <laughs> Moim zdaniem ma wpływ na styl życia i y, jest pewnego rodzaju ciężarem który powoduje, że te wydarzenia nas otaczające weryfikuje się zupełnie z innego punktu i zupełnie inną stronę się tych wydarzeń rozpoznaje. To powiem Ci tyle, że mój druchu, kochany, czekają nas ciekawe czasy. Do tej pory były ciekawe, ale teraz przyjdą jeszcze ciekawsze. <głos> <głos> Czyli terror, horror, marmelada. <głos> Będzie. No, ja tego sobie nie życzę, ale niestety to już mi tu puka i stuka i zagląda przez okienko. Witaj, Zosieńko, otwórz okienko i no rozumiesz, to też już tak mi codziennie coraz mocniej stuka tutaj. No, trochę to wygląda w ten sposób, jakbyśmy mieli subskrypcję na raport o końcu świata. No ale to tak łatwo nie pójdzie, bo to się nie odbywa ani dobrowolnie, ani szybko, ani łatwo. To są procesy dosyć dotkliwe, pełne dramatyzmu i punktów zwrotnych. Będą łoić, doić i tego, no i kroić generalnie. To co to, lepiej, lepiej być ignorantem, czy lepiej mieć dobry wywiad, jak uważasz? No nie wiem, no to jak jesteś... Ignoranci są na pewno y, pogrążeni w słodkiej nirwanie. No grają w piłkę teraz, no to, to wiemy, tak? Ale generalnie to chyba jestem tej opinii, że lepiej być poinformowanym spekulantem, bo na pewno stracisz, no ale przecież przynajmniej byś wiedział, dlaczego. No, no Lepiej, żeby ta strata nie przekroczyła 15%, tak jak mówiliśmy tydzień temu, a nie tak jak większość. I tutaj wszystkich słuchaczy zachęcamy do aktywnego weryfikowania otoczenia pod względem własnych interesów, żeby nie przegapić żadnego z istotnych momentów. No, których teraz jest to niemiana, bo co ja dzisiaj y, czytam? No, biorę, otwieram i czytam, patrzę, następny rosyjski miliarder y, to już trzeci trup y, z branży kryptowalut w tym tygodniu odszedł, był z tego świata. Mianowicie jego helikopter spadł przy super pogodzie y, z niewiadomych przyczyn hmm, w Monako. Także tych, tych rzeczy tutaj mamy naprawdę dużo. Widać, że są najrozmaitsze porządki, bo bo kryptowaluty też są tutaj w centrum zainteresowania gigantów finansowych. I jeszcze kto tam był? Tantian Kullander zmarł we śnie, lat 30. Nikola Muszagian utonął podczas pływania w, w, gdzieś na plaży, lat 29. No a ten kolejny, co, znaczy ten pierwszy, o którym wspomniałem potentat z branży kryptowalut z grupy Libertex. Co to się mu zepsuł? Helikopter w locie. Hmm. No oni też mieli jakieś tam obawy o swoje życie twierdząc, że grożą im trzy litery w sadzie. Czy, a przepraszam, oni nie mieli sadu. Także no, to, jest, to są wszystko goście ze śladu wschodniego. Podobnie jak e, przed e, ponad 20 lat, to było ćwierć wieku temu, prezes Republic Bank of New York, e, który zginął e, w Monako właśnie. Nie wiadomo, co się stało. Do jego rezydencji wtargnęli nie zidentyfikowani osobnicy, jakieś komando. Policja przez kilka godzin nie odpowiadała na telefony. Wszystko zamilkło. Wdali się do jego rezydencji, sforsowali tam te, te pancerne drzwi, pierwsze, drugie, trzecie. No i <śmiech> dokonali egzekucji jego jego żony w specjalnym schowku takim safe space. To, to są takie schowki dla wchronionej nieruchomości, jeszcze zabezpieczone typu, typu taki safe centralny w domu, gdzie ludzie uciekają. Nie można ich znaleźć, bo tam są za pancernymi drzwiami, są specjalne systemy tam. Przeciwpożarowe, to, przeciwgranatowe i tak wentylacji, dalej. Wentylacji i to jest odporne podobno na atak bomby atomowej. Czyli całą Cały kwartał można wysadzić i kamienicę wysadzić w powietrze, a oni nadal w piwnicy żyją, bo mają niezależne zasilanie, generator prądu i tak dalej. No i się okazuje, że tam zamachowcy trafili i tego prezesa banku załapili. Tak. A przez kilka godzin policja nie przyjmowała zgłoszeń, bo był taki natłok wiadomości, że... Rozumiesz? No. To właśnie te, to jest. To, to jest podobny równoległy scenariusz do tego. W Monako zbiegają się liczne ślady. Do wszystkich centrów finansowych europejskich. No, nie trudno zgadnąć, że główna odnoga skandalu FTX albo FTW. Albo, jak chcesz to nazwać, z tym grubasem na czele, który jest... Kudłatym zresztą. No, ten kudłaty człowiek z rodziców pokolenia lat 60., dobrze usytuowany, ewidentny debil. Taki gdyzma do prania pieniędzy. Ale na figuranta się świetnie nadawał. Świetnie. No i mieszka nadal nie całkiem bezpiecznie w jurysdykcji, gdzie nie obowiązuje ekstradycja. Hawaii? Nie. Jak, gdzie on teraz mieszka? Co, gdzieś na Hawajach, czy nie? No właśnie nie wiem. Czy to jest jurysdykcja amerykańska? Tego też nie wiem. Tego jeszcze nie, nie sprawdzałem. No to nie jest jurysdykcja amerykańska, bo tam ekstradycja nie obowiązuje. Tak, I tam się mieszczą, zapewnię, I tam się mieszczą te wszystkie rachunki, gdzie miejscowy sąd upadłościowy twierdzi, że jest zarządcą tego, tej, tego całego majątku. A rozszochrany, złożył wniosek o upadłość w sądzie amerykańskim zgodnie z procedurami, prawda, z jurysdykcją światową, no, ale tamtejszy sąd niestety nie jest w stanie dojść do porozumienia, które prawo jest ważniejsze, tak? upadłościowe. Więc wygląda na to, że <śmiech> zgodnie z przepisami tej wyspy, rozczochrany razem ze swoją czeredą, będą całkowicie nietykalni. Dlaczego? No bo prawo amerykańskie może sobie rościć oczywiście różne rzeczy, ale wedle lokalnego prawa, gdzie ta firma była zarejestrowana, no to bardzo nam przykro. Wiedzieliśmy, że mamy tyle i tyle majątku ujawnionego, tak? Syndyk to wszystko pozbierał. Mamy raptem 100 milionów, a to, że wasze roszczenia wynoszą 15 miliardów. No to niestety, tak. Trudno. No, trudno. Tak to jest w wielkościach tego. Typu. Zaspokajamy tylko lokalnych wierzycieli, a wśród nich są kto? No i jest rozszerzony prezes, jego konkubina, tak czyli narzeczona, czy jak to nazwać tak? no i kilkudziesięciu pracowników, członków zarządu tej firmy no także ne. nieruchomości, które tam są zarejestrowane, to wszystkie są nietykalne, bo no bo należą do podmiotów zagranicznych procedura upadłościowa ich nie dotyczy czyli mogła spokojnie tam nadal mieszkać, wygląda na, na poważny przewał, zaplanowany od samego początku. Zważywczy... Na grubą kasę, na bardzo grubą kasę. Na co najmniej 15 miliardów. Czyli MADOW to przy tym jest PENTAK. Ale mało tego, ten rozszerzany 30-latek jest absolutnie bezpieczny. Bo tam na tej wyspie nikt mu nie da zrobić krzywdy. Jest chroniony prawem. No i co? No i mieszka w, w rezydencji za 40 milionów, które, którą kupiła mu mamusia za pieniądze z jego firmy należące do innej firmy zarejestrowanej, nie wiem gdzie, chyba w Azji, w Hongkongu. No więc nie możemy nic zrobić. No po prostu nie da się nic zrobić. No. Przyszedł na policję, złożył zeznania, no i objęliśmy go ochroną i to wszystko. Pełen skruchy, że interes się nie udał, chciał dobrze. Bardzo dobrze. Kilkanaście miliardów zniknęło, ale rozumiesz, że teraz różni... Udziałowcy tutaj nagle giną w Monako śmiercią tragiczną. A o co chodzi? No Chodzi o to, że uruchomiono kilka kanałów prania pieniędzy przez Ukrainę. Między innymi oficjalny fundusz, ale to nie jest jedyny, pomocy dla tych wszystkich, rozumiesz, ofiar kryzysu i walki z Putinem. No to trzeba wpłacać, no to wpłacano. I to rozliczano i rozumiesz? No tak, tak. Tak, i to właśnie o te pieniądze chodzi, bo drugi kanał niestety, a może stety, bieg przez Moskwę bo Ukraina z Moskwą to, to są tacy bracia bliźniacy, tam jest wojna i tak dalej, ale oligarchowie są tutaj, tam, po obu stronach granicy, rozumiesz, i pierą sobie pieniążki i tam są wpłaty na potrzeby wojny. tam to, to, to, rozumiesz? No i to się w tej kryptowalucie bardzo dobrze pierze. Tak? Także ci, ci, którzy są teraz winni swoim kontrahentom, nagle się przewracają i spadają z któregoś piętra wieżowca i utoną na jachcie. Coś tam się spaliło, wybuchło. No. Nieszczęśliwe wypadki się rozpoczęły. Ale tych kilkunastu, co najmniej miliardów już nie znajdziesz, bo one się rozpłynęły. Przepadły bez wieści. Tak, to i jaki z tego jest wniosek dla nas wszystkich, którzy mają kilka bitcoinów? Nie wiem. Wydaje mi się, że raz po raz to musimy się jednak wypiąć z tych wszystkich informacji, popatrzeć sobie w kominek, w ognisko. Ja Ci powiem, powiem, jaki jest wniosek, ja ci, ci, jaki jest wniosek bo, bo są istotne ścieżki wskazujące na rodowód Pana z trzech liter, że to jest przedstawienie sponsorowane. To, że przytulił tam i zagarnął ileś tam miliardów, to jest do podziału między sponsorów. Ale to, że w efekcie nastąpi duża regulacja tej przestrzeni, no to jest właściwie już pewne. Po co było to przedstawienie? Rozumiesz? Regulacje instytucjonalne są tu absolutnie konieczne, bo to była y, dzicz zupełna i y, widać, że y, poważne y, podmioty chcą wejść w te y, obszary finansowe, natomiast bez regulacji poważnych nikt nie będzie ryzykował y, tego typu historii i teraz jest to przyczynek, żeby y, te regulacje rzeczywiście i dosyć szybko wprowadzić. One zostaną wprowadzone na przestrzeni krótkich kilku miesięcy. Bo nie da się tego powstrzymać. Będą przesłuchania, będą tam te tajne posiedzenia na, w kongresie amerykańskim. Wezwą tego człowieka o szczurzej twarzy z Seku, Tak, mój ulubieniec. <głos> będą maglować, dlaczego on tak opóźniał te regulacje. On powie ale myśmy nie mieli tu pełnego rozesłania. No rozumiesz. Gensler oczywiście będzie jak Lelia, czysty, po prostu pachnący hezopem. Nic się nie wydarzy. No, no to jest nasz przyjaciel. Półświęty. Ma... Pół Mamy gotową ustawę regulującą, tylko ona była ciągle w, w trakcie dyskusji. Nie do, mogliśmy dojść do porozumienia, ale teraz, no w tej sytuacji, osiągnęliśmy w końcu kompromis. Uchwalamy. Rozumiesz. No. bez ale, ale ja Ci nie powiem, kiedy był dołek. Rozumiesz? Czy to już było wczoraj, czy będzie jutro? I do ilu to się musi spieprzyć na dół do piwnicy, żeby zadziałało? Tylko Ci mówię, że te sygnały płynące z poważnych źródeł pokazują na, no, na instytucjonalne zainteresowanie tą regulacją, żeby to w końcu domknąć, przymknąć, żeby to zadziałało, no i wtedy jedziemy. Tak, i tym optymistycznym akcentem, że giełda kryptowalut i w ogóle ten rynek będzie podlegał jakimś cywilizacyjnym regulacjom, byśmy powoli zakończyli. Wszystkie doniczki z kwiatami wieloletnimi trzeba schować do piwnicy, żeby nie zostały przemrożone. Z mojej strony to już chyba wszystko powoli, tak? Tu kartki przeglądnąłem. Oczywiście można by tak było, bo jeszcze długo sobie pogadać, bo my się to tak spotykamy pod wieczorek przy mikrofonie. Jest to pewnego rodzaju, gdzie można sobie pogadać, omówić te wydarzenia ostatnich dni. No ale dwie godziny to już jest kres kresów. Zasadniczo zamierzamy skończyć gdzieś po około godzinie, ale ta strefa pożegnań to, to zwykle nam się przeciąga o dłuższą chwilę i tym razem tak samo było. Więc co? Z mojej strony Zoro to już wszystko i zapraszam na kolejną audycję, która mam nadzieję, że się zjawi nie później niż za dwa tygodnie. Hmm. Tak dyplomatyczne, no to potwierdzam. Nie mogę zaprzeczyć, to pewnie się odbędzie, a te, tym samym życzę wszystkim dobrego wieczoru, no i do usłyszenia, tak? Dobra, no